To program pierwszy Polskiego Radia. Będę gościć w Państwa domach prawie do 22.00. W tej godzinie przed 22.00 nasze lektury, a już za chwilę audycja cyklu Historia Żywa. Car Iwan IV Groźny i jego polityka wybicia okna do Europy Zachodniej oraz dwie odpowiedzi na tę politykę ze strony Polski, królów Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego w latach 1547-1584. O tym w ósmej odsłonie historii żywej poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem od Rusi po Rosję. W 1547 roku 19 dziewiętnastoletni Iwan IV został carem moskiewskim. Był pierwszym władcą Rosji, który koronował się na cara. Jego wieloletnie panowanie do śmierci w 1584 roku to niezwykle dynamiczny okres w dziejach Rosji, m.in. celem podporządkowania sobie szlaków handlowych wiodących przez hanaty tatarskie. Jednak największym marzeniem nowego władcy, który zyskał przydomek groźny, było wybicie owego okna do Europy Zachodniej to znaczy dotarcie do Bałtyku. Na tej drodze miał do pokonania ziemię zakonu Inflandzkiego. O wpływy w inflantach i dominację na Bałtyku rywalizowały także Szwecja, Dania i Rzeczpospolita. W okresie panowania Iwana Groźnego na tronie Polski zasiadali Zygmunt II August od 1530 roku, a po jego śmierci w 1572 roku książę siedmiogrodzki Stefan Batory, ale dopiero od 1575 roku. Lata 1558-1583 to czas niespokojny w naszej części Europy. Czas wojen inflanckich, serii burzliwych konfliktów politycznych i zbrojnych między państwem polsko-litewskim, a od 1569 roku na mocy Unii Lubelskiej Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a Szwecją, Danią i Carstwem Rosyjskim o panowanie na Morzu Bałtyckim i ziemię zakonu Inflanckiego. W trakcie panowania Zygmunta Augusta Iwan Groźny Miał też poparcie papieża i cesarza, zainteresowanych pomocą w walce z Turcją i reformacją. Ale odrzucenie dotychczasowej polityki prorosyjskiej przez Szwecję wpłynęło na podpisanie rozejmu polsko-moskiewskiego w 1570 roku. Zagrożenie ze strony Iwana III, który umocnił się w inflantach w czasie zawieruchy elekcyjnej, pojawiło się ponownie po koronacji Stefana Batorego. Ponieważ próby dyplomatycznego rozstrzygnięcia sporu o inflanty car odrzucił. Armia Polska ruszyła w głąb Rosji, zdobywała kolejne miasta. Sprzyjały temu porażki Moskwy w starciu ze Szwecją. Ostatecznej klęsce Iwana III zapobiegł papież Grzegorz XIII, organizując misję mediacyjną. W styczniu 1582 roku został podpisany rozejm polsko-rosyjski w jamie zapolskim. To był sukces. Rzeczywiście postać, której trzeba poświęcić nieco uwagi, nie tylko ze względu na jej znaczenie w wojnach, o których dziś mówimy, ale ze względu na jej znaczenie w tradycji rosyjskiej żywej po dzisiaj, po kampanię prowadzone przez Władimira Putina w walce o utrwalenie imperialnego miejsca Rosji na mapie świata. Iwan IV bowiem, urodzony w 1530 roku jako syn Wasyla III, wielkiego księcia moskiewskiego i księżnej Heleny Glińskiej, Córki notabene tego właśnie buntownika, który próbował zniszczyć Litwę poprzez powstanie pod hasłami prawosławia w latach 1507-1508, o którym mówiliśmy tydzień temu, a więc w pewnym sensie dziedzic tradycji trochę litewskiej także przez matkę, przez Helenę Glińską. Wielkim księciem moskiewskim został w wieku lat trzech, bo wtedy zmarł jego ojciec. W roku 1533. Oczywiście nie mógł sprawować władzy. Objął tę władzę po okresie regencji swojej matki i bojarów, którzy ją otaczali. Iwan IV obejmuje pełnię władzy w roku 1547. I to jest moment niezwykle ważny w historii Moskwy, Rosji, dlatego że po raz pierwszy władca moskiewski koronuje się na cara wcześniej okazjonalnie używali władcy Wielkiego Księstwa Moskiewskiego od końca XV wieku w korespondencji dyplomatycznej tytułu cara. Ale dopiero Iwan IV z chwilą koronacji w 1547 roku wprowadza na stałe do pojęcia Moskwy tytuł carstwa. Carstwa, a więc władztwa, które jest ponad inne, ponad królestwa, jest dziedzicem Bizancjum, tej tradycji imperium chrześcijańskiego wschodu. Nad tą linią dziedzictwa pochylali się z troską i starali się ją kultywować poprzednicy już Iwana IV, przede wszystkim jego dziad Iwan III poprzez małżeństwo z Zoe Paleolog, siostrzenicą ostatniego cesarza Bizancjum. Ale to nie tylko właśnie ta ideologia bizantyńskiej kontynuacji Moskwa jako nowe Bizancjum. I nie tylko ideologia, która została sformowana za życia ojca Iwana IV Groźnego, to jest ideologia Moskwy III Rzymu. Była eksploatowana przez Iwana w jego imperialnej praktyce i działaniu. Stworzona jeszcze za życia ojca Iwana IV, mniej więcej w latach XX XVI wieku. Otóż ta ideologia, sformułowana przez mnicha pskowskiego Filoteusza, Głosiła, że po upadku pierwszego Rzymu, tego Rzymu znad Tybru, cesarstwa zachodnio-rzymskiego, które spowodowane było odstępstwem od wiary prawdziwej przyjęciem Marianizmu, herezji wczesnośredniowiecznej, jak to ujmował ów mnich Filoteusz w swojej teorii. Władza imperialna przeszła do Konstantynopola, do Bizancjum, które było jedynym imperium przez następne tysiąc lat, ale i to imperium, imperium bizantyńskie upadło, ponieważ odstąpiło od wiary prawdziwej, zawierając Unię z Rzymem we Florencji w 1439 roku, a więc jakby za karę, za zgodę z katolikami Bizancjum upada i wtedy jedynym imperium prawosławnym staje się Moskwa. I Moskwa w ten sposób nie tylko jest naturalnie wskazana jako opiekun prawosławnych mieszkańców całego świata, ale zyskuje tytuł władztwa nad wszystkimi władztwami na świecie, bo jest nowym Rzymem, trzecim i ostatnim Rzymem, a więc nowym uniwersalnym imperium, które ma prawo panować nad całym światem. Taka ambitna ideologia została, odziedziczona przez Iwana IV, Ale on dodał do niej jeszcze jeden bardzo ciekawy element, który koniecznie trzeba wymienić, jeśli chcemy zrozumieć znaczenie wojny o inflanty, konfliktu ze Stefanem Batorym, bo często pojawia się taka sugestia w publicystyce historycznej w historiografii. A może to było niepotrzebne, może dało się jakoś dogadać wtedy, porozumieć z Moskwą. Nie, może niepotrzebnie po te inflanty sięgała Rzeczpospolita. Otóż jeżeli spojrzymy na ideologię, którą świadomie i konsekwentnie i z pełnym przekonaniem przyjął Iwan IV, zrozumiemy, że konflikt był nieuchronny. Iwan IV bowiem podjął bardzo chętnie wytworzoną jeszcze na początku XVI wieku taką fikcyjną opowieść o książętach kijowskich, która głosiła, że pierwsi książęta kijowscy, jeszcze ci z X wieku, Włodzimierz, nazywany Wielkim, byli władcami nie tylko Rusi, ale także należało im się panowanie właśnie nad Inflantami, nad całym obszarem Prus, a więc także nie tylko nad terenem zakonu krzyżackiego, ale również nad Prusami Królewskimi, czyli Pomorzem Gdańskim, Alborkiem, Gdańskiem, Toruniem, Elblągiem. Te miasta wszystkie były w tej legendzie wymienione a nawet nad Budą, czyli stolicą Węgier, którą rzekomo założył Włodzimierz Wielki, czy Wiedniem, który też należy się Moskwie. A więc no, taka fantazja ideologiczna o pełnym panowaniu Rosji nad Europą, czy Moskwy nad Europą, wzbogacona w dodatku genealogią władców rosyjskich, którzy mieli pochodzić od Prusa, legendarnego brata cesarza Oktawiana Augusta, założyciela Cesarstwa Rzymskiego. Czy Iwan naprawdę wierzył w tę legendę, że Moskwie przynależy cała Europa i prawo do władania nią, odwołał się pan profesor wątku, który wydaje się absurdalny. Sądzę, że był też taki dla władców Iwanowi współczesnych, o ile oczywiście wiedzieli o tych fantasmagoriach. Może się państwu zapewne zakręcić w głowie od tych wszystkich koligacji, paranteli, legendarnych, fikcyjnych i ktoś może się uśmiechnąć, że to nie ma właściwie żadnego znaczenia poza ciekawostką historyczną. Ale Iwan w to wierzył i Iwan chciał, żeby inni w to wierzyli, że Rosja, a raczej Moskwa jeszcze wtedy wciąż ma takie prawa, zasługuje na rolę uniwersalnego, jedynego imperium, a na pewno imperium wyłącznego w strefie, geopolitycznej Europy Wschodniej i Środkowej. Tu nie było miejsca na obok Moskwy drugie jakieś państwo silne, niezależne. To właśnie potwierdza znakomicie czy brutalnie sprawa kandydowania przez Iwana IV do tronu polskiego. Wspomniała pani redaktor o tym we wprowadzeniu swoim, że po śmierci Zygmunta Augusta, ostatniego męskiego przedstawiciela dynastii Jagiellonów, prowadzeniu zasady pełnej elekcyjności tronu Iwan IV objawia się jako kandydat do tronu. Otóż w czasie pierwszej elekcji w 1573 roku, tej, która ostatecznie zakończyła się wyborem Henryka Walezego, kandydatura Iwana była istotnie popularna. To może zdumiewać, ale niemała część szlachty uważała, że dobrze by było rozwiązać problem tego zagrożenia na wschodzie właśnie na takiej zasadzie, no wybierzemy sobie cara albo jego syna Fiodora i wtedy da nam spokój bo będzie naszym władcą, a my go wychowamy sobie, on się nauczy obyczajów wolnościowych i stopniowo będziemy cieszyli się pokojem i wolnością pod władcą rosyjskim który stopniowo stanie się taki jak my człowiekiem rozumiejącym wolność obywatelską, kulturę łacińską i tak dalej i tak dalej inni autorzy publicystyki z czasu pierwszej lekcji, to był czas rzeczywiście bardzo żywych debat Mniej więcej 100 broszur z tego czasu znamy politycznych, które wymieniały argumenty wokół zagadnienia kogo wybrać na tron. Otóż pojawiały się też takie argumenty, no przyda nam się taki moskiewski władca, bo ten to przynajmniej energiczny jest, potrafi zorganizować wojsko, wskrzesi ducha rycerskiego. No, troszkę też terroru nam się przyda, bo wzmocnimy szacunek dla własnego państwa, tak jak Iwan to robi właśnie skracając o głowę wszystkich opozycjonistów w Moskwie, a więc różne argumenty się pojawiały, które torowały jakby drogę Iwanowi do tronu w Polsce. Problem polegał na tym, że Iwan wcale nie chciał tronu w Polsce. Iwan w ogóle nie wysłał swoich przedstawicieli na elekcję, z pogardą oświadczając, że nie interesuje go tron w Krakowie. Ten tron niech sobie weźmie kandydat z Wiednia, Habsburg. Natomiast on chce tylko całej Litwy, czyli Kijowa, Smoleńska, Mińska, Wilna, to wszystko chce zabrać, przyłączyć do Moskwy. A jeśli już tak bardzo Polacy chcą go wybrać, to mogą go wybrać, ale na tej zasadzie, że on włączy całą Polskę, do Moskwy. Nie będzie żadnej osobnej Polski, tylko będzie prawosławna Polska. Tak odpowiedział Iwan IV na sugestie wyboru na takiego dobrego króla Polaków. A więc przypomnienie tych faktów, zanim jeszcze będziemy omawiali samą wojnę o Inflanty, pozwala zrozumieć, że z takim Politykiem, umotywowanym tego rodzaju ideologią i pychą geopolityczną, nie było żadnej możliwości porozumienia, kompromisu. Musiała rozstrzygać siła. Bieg wydarzeń wojen inflanckich przypomina mi rządy w czasie rozbicia dzielnicowego, kiedy władza przechodziła z rąk do rąk. Tutaj jedno było pewne, że jest to wojna, czy są to wojny między Polską i Litwą, a tymi, którzy także chcą rządzić na Bałtyku, czyli Szwecją, Danią i Rosją. Panie profesorze, czy to zagmatwanie, te dziwne sojusze, zrywanie ich były nieuniknione w tym czasie? No zapewne. Trudne do uniknięcia, skoro znikała, schodziła ze sceny historycznej jednostka czy całość terytorialno-polityczna, jaką tworzył zakon kawalerów mieczowych, ta inflacka gałąź zakonu krzyżackiego, panująca nad terenem dzisiejszej Łotwy i Estonii, po wcześniejszej sekularyzacji zakonu krzyżackiego w Prusach w 1525 roku. Ten kryzys państwa zakonnego na północy, czyli właśnie zakonu kawalerów mieczowych, był nieuchronny. I to właśnie Budziło naturalny apetyt sąsiadów, czyli Szwedów, panujących także nad Finlandią wtedy, Duńczyków, którzy starali się w konkurencji ze Szwedami. Zawsze wiadomo było, że jak po jednej stronie są Szwedzi, to po drugiej muszą być Duńczycy. Muszą rywalizować te dwa mocarstwa, czy te dwa państwa o przewagę na Bałtyku. No i naturalnie Moskwa i państwo polsko-litewskie. I to właśnie tworzyło swego rodzaju czworokąt, który pani redaktor już wymieniła przed chwilą, a więc Szwecja, Dania, państwo polsko-litewskie, czy można już później powiedzieć o Unii Lubelskiej Rzeczpospolita oraz Moskwa, które walczą o spadek po zakonie kawalerów mieczowych po państwie inflackim. Zaczyna się od szantażu militarnego i agresji Iwana Groźnego. Ten po koronacji na cara w 1547 roku najpierw zajmuje się podbojami na wschodzie, zdobywa kazań, a strachań likwiduje hanaty tatarskie nad Dolną Wołgą i w ten sposób umacnia państwo moskiewskie o olbrzymią głębię strategiczną sięgającą aż do Morza Kaspijskiego. Potem dopiero zwraca się na zachód w stronę Inflant, powołując się właśnie na wspomnianą legendę o tym, że to Inflanty od zawsze należą się książętom ruskim. To jest święte dziedzictwo, od którego odstąpić nie wolno. I w imię tych właśnie pretensji, no niejako zmusza szantażem militarnym wielkiego księcia zakonu inflackiego o poddanie się faktyczne Moskwie. To budzi grozę dużej części mieszczan tego obszaru, zwłaszcza bogatej Rygi, ale także innych miast i grozę również części członków zakonu kawalerów mieczowych, którzy wolą zdecydowanie oprzeć się na królu Zygmuncie Auguste, prezentującym zupełnie inną kulturę polityczną, inny świat, bliższy znacznie niemieckiej elicie Inflant, niż prawosławny despota z Moskwy. I tak właśnie rodzi się ten konflikt 1500. 58 roku, kiedy w odpowiedzi na układ, na mocy którego w 1557 roku król polski wystąpił jako protektor arcybiskupstwa ryskiego przed tym Zdominowaniem przez Moskwę, a także zademonstrował siłę militarną Rzeczpospolitej we wrześniu 1557 roku, gromadząc 26 tysięcy żołnierzy i 56 armat na pokazie pod wodzą hetmana wielkiego litewskiego Mikołaja Radziwiła Rudego. Ta siła litewska w połączeniu z wojskami koronnymi dowodzonymi przez Jana Mieleckiego miała właśnie skłonić elitę inflandzką do zmiany orientacji, do podporządkowania Polsce. I tak też się stało. 14 września 1557 roku wielki mistrz Johann Wilhelm von Fürstenberg ukorzył się przed Zygmuntem Augustem i podpisał sojusz skierowany przeciwko Moskwie. I wtedy właśnie Iwan uderzył już ogromną armią, 70-tysięczną armią, pustosząc ogniem i mieczem miasta inflanckie. Wtedy także pojawiła się pierwszy raz w Europie fala, którą sami Rosjanie nazywają rusofobią, mianowicie dysponujące wysoką kulturą druku kraje niemieckie zostały zalane, można tak powiedzieć, grafikami, pismami ulotnymi przedstawiającymi okrucieństwa moskiewskie w miastach inflanckich. Pastwienie się nad zdobytymi terenami, a raczej nad ich mieszkańcami. Mordowanie wszystkich Żydów, bo to Iwan Groźny robił konsekwentnie w którymkolwiek mieście, które zdobył, a zdobył kilkadziesiąt miast w Inflantach znajdowali się Żydzi. Tam wszyscy Żydzi byli mordowani, bez wyjątku. Taka była ideologia Iwana Groźnego, ale także brutalnie traktował również ludność niemieckojęzyczną, przeważającą w tych właśnie miastach. I ten obraz okrucieństw moskiewskich pierwszy raz wstrząsnął przynajmniej częścią tego, co można by nazwać opinią europejską, a w każdym razie opinią w krajach niemieckich. Niemniej, oczywiście, Iwanowi nawet na tym zależało: steroryzować, zastraszyć, przerazić swoim postępowaniem. Przeciwnika, Opór Polski przeciwko tej inwazji moskiewskiej w Inflantach przyszedł, jak to zwykle bywa w kraju, w którym trzeba uzgadniać Sejmem każde posunięcie podatkowe, od którego z kolei zależy rzecz jasna zbudowanie armii, wyposażenie armii. Ten opór został nieco zbyt późno zorganizowany i to doprowadziło do pierwszych wielkich postępów, sukcesów Iwana IV. Gościem audycji Historia Żywa w programie pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Mówimy o wielowiekowych relacjach Polski i Rusi. Mówimy o sukcesach Iwana Groźnego w opanowywaniu inflantów, brutalnym, konsekwentnym realizowaniu założonej idei wybijania okna na Europę przez Morze Bałtyckie od strony północy własnego kraju. W jakich okolicznościach wojska polskie i litewskie rozpoczynają kontrofensywę, bo to oczywiste, że tak zrobić muszą? Dopiero praktycznie rzecz biorąc od 1561 roku Dziesięciotysięczny Korpus Polskich Wojsk Zaciężnych dowodzony przez hetmana polnego koronnego Floriana Zebrzydowskiego oraz wojska litewskie Mikołaja Radziwiła Rudego zaczynają kontrofensywę. Niemniej przewaga militarna rosyjska jest wciąż olbrzymia i ona doprowadza do wydarzenia znów niezwykle doniosłego w konsekwencjach, czyli do zdobycia Połocka. Ważne miasto i zarazem twierdza na północ od Wilna, zdobyta w lutym 1563 roku przez Iwana Groźnego, oznaczała już bowiem bezpośrednie zagrożenie Wilna. Stąd już było tylko kilka dni drogi dla wojska do Wilna. A więc sama stolica Litwy znalazła się w strefie bezpośredniego zagrożenia ofensywą moskiewską. Szok na Litwie, szok także w Koronie i stanie się przesłanką do kolejnego zbliżenia litewsko-polskiego. Litwini, którzy wcześniej no, chętni byli przede wszystkim umacniać swoją niezależność od korony Królestwa Polskiego, manifestować chęć oddzielenia się nawet niekiedy od Polski, po tej klęsce zadanej przez Moskwę będą chcąc nie chcąc podporządkowywać się myśli, że Unię trzeba wzmocnić. Upadek Połocka w 1563 roku jest najważniejszą przyczyną, która pozwoliła przeprowadzić Unię Lubelską 6 lat później. Taki paradoks, klęska na froncie wojny z Moskwą sprawia, że umacnia się Unia Zagrożonych, Unia w tym przypadku Litwy i Polski. I to jest dobry rezultat tej klęski, jeżeli o jakimkolwiek dobrym rezultacie klęski mówić można. Bezpośrednio jednakże po upadku Połocka organizuje król Zygmunt August skuteczne działania wojskowe, bo drugim pozytywnym efektem tego szoku klęskowego jest powołanie do życia wojsk kwarcianych, czyli regularnych, stałych wojsk pierwszy raz. Nowocześnie zorganizowanych, zaszczupłych, to prawda, ale jednak te trzy tysiące żołnierza wyposażonego z kwarty, czyli z jednej czwartej dochodów z majątków królewskich w koronie, tworzyło podstawę do każdych działań operacyjnych w kolejnych konfliktach z Rosją czy na południu z Tatarami. To razem sprawiło, że takich klęsk jak wcześniej strona polsko-litewska nie ponosi w tej wojnie, przeciwnie zaczyna wygrywać w polu. Znakomicie dowodzona przez Mikołaja Radziwiła Rudego, przez hetmana polnego Grzegorza Hotkiewicza bije wojska rosyjskie w 1564 roku pod Czaśnikami i znów pod Orszą. I to jest moment zresztą historycznie ważny dla Rosji, kiedy na stronę litewską przechodzi Przyjaciel Iwana Groźnego i jego no, jeden z najważniejszych dowódców na tym froncie, Andrzej Kurpski. Kurpski staje się symbolem zdrady dla Rosji, dla tych Rosjan, którzy wielbią cara, albo symbolem emigracji politycznej, wolnościowej emigracji dla tych Rosjan, którzy z caratem się nie utożsamiają. To jest właśnie rok 1564, wojna litewsko-polsko z jednej strony, moskiewska o inflanty. Wojny inflackie trwały, panie profesorze, aż 25 lat i pewnie nie tylko mnie trudno to sobie dziś wyobrazić, a zaangażowane były znaczące w polityce europejskiej państwa. Czy pana zdaniem te wojny mogły się ograniczyć do jednej, krótkotrwałej, zamiast trwać aż ćwierć wieku? I czy któreś z państw mogło szybko zdobyć inflanty, być zwycięzcą tych zmagań o dostęp do Bałtyku? No, z jednej strony powiedziałbym problemy natury logistycznej, oczywiste w wieku XVI, różniące działania wojenne wtedy od działań wojennych w wieku XX, uniemożliwiały praktycznie blitzkrieg. Ten termin, przypomnę, wywodzi się z działań niemieckiej armii w początku II wojny światowej, kiedy szybkie posuwanie czołgów, samolotów pozwalało na osiąganie szybkich rezultatów jednej kampanii. Ale nawet jak wiemy, Hitlerowi nie pozwolił zakończyć zwycięsko wojny. Wojna trwała jeszcze kilka lat i zakończyła się jego klęską. A więc dopóki jest wola polityczna, i wola społeczna, gotowość ponoszenia ofiar dla wojny, która ma znaczenie istotne, zdaniem prowadzących ją czynników politycznych, dopóty ta wojna nie jest rozstrzygnięta. I dlatego po pierwszym blitzkriegu, można w cudzysłowie tak powiedzieć, Iwana Groźnego, który podbija praktycznie całe Inflanty w 1558 roku, Następuje stopniowe gromadzenie sił i interwencja krajów innych zainteresowanych tym spadkiem po zakonie kawalerów mieczowych. Najpierw państwa polsko-litewskiego, potem Danii, która zajmuje wielkie wyspy u wybrzeży Inland oraz Szwecji, która od północy odgrywa rolę takiej hieny. Przepraszam, ale to jest chyba jedyne adekwatne określenie w tej wojnie w której główny ciężar walki spadał na Moskwę z jednej strony i państwo polsko-litewskie, a Szwedzi korzystając z tego, no, zdobywali miasta, które ich interesowały, w tym szczególnie ważny port i gród w Narwie. Często, gdzie dwóch bije się, czy trzech się bije, tam kolejny korzysta. To był właśnie przypadek tej wojny, która pozwoliła urosnąć Szwecji poniekąd. Ale powtarzam, państwo polsko-litewskie musiało wziąć udział w tej walce przeciwko Moskwie, bo gdyby Moskwie zdobyła inflanty na trwałe w wieku XVI, to zdominowałaby Polskę w ciągu następnych kilkudziesięciu lat, tak jak zrobi to po opanowaniu dostępu do Bałtyku przez Piotra I na początku XVIII wieku. I Zygmunt August rozumiał to perfekcyjnie i w wielu listach. Pisanych do monarchów ówczesnych, a także w korespondencji ze swoimi powiernikami radziwiłami podkreślał to. Nie możemy do tego dopuścić. Jednak Zygmunt podpisał w 1570 roku rozejm z Rosją, choć jego starania i plan skrzyknięcia państw europejskich przeciwko Rosji, aby Moskwę odizolować na arenie międzynarodowej, to mu się nie udało. No, wynikał, krótko mówiąc, ze zmęczenia obu stron toczącą się wojną. W przypadku Moskwy to zmęczenie wynikało także z szaleńczej, despotycznej polityki Iwana w jego własnym kraju. Bo to był okres trwającej od właśnie ucieczki Kurbskiego na stronę litewską, czyli od 1564 roku, tak zwanej opryczniny. Prowadzenia rządów terroru policyjnego w Rosji, w której siepacze policyjni zwani właśnie oprycznikami, ścigali i zabijali wszystkich tych, których Iwan wskazał jako potencjalnych zdrajców. Ten terror kosztował życie kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt tysięcy osób w państwie moskiewskim i wewnętrznie je dezorganizował. Z kolei dla państwa polsko-litewskiego Przypomnę, że najważniejszym wydarzeniem w tym czasie był Sejm Lubelski, Unia z 1569 roku i jednocześnie no, nieuchronny zmierzch panowania Zygmunta Augusta, który umierał bezpotomnie. Kończy się dynastia Jagiellońska, a więc to właśnie kontekst zgody na rozejm zawarty 22 czerwca 1570 roku w Moskwie, trzyletni rozejm. Na mocy którego Litwa traciła na rzecz Rosji wschodnią część Infland z kilkoma zamkami, także wschodnią część Estonii i chwilowo godziła się także z utratą Połocka, ale nie zrzekła się ani pretensji do Inflant, ani panowania nad ich zasadniczą częścią, w tym nad Rygą. Rozejm, który był tylko i wyłącznie przerwą w działaniach wojennych do momentu, kiedy strony nabiorą siły do rozstrzygnięcia ostatecznego. Jak zmienił się bieg wydarzeń w wojnach inflanckich po tej elekcyjnej zawierusze w Polsce po objęciu polskiego tronu przez księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego w 1575 roku? Iwan III miał czas, żeby wzmocnić się w Inflantach. To było wyzwanie dla nowego króla? Iwan IV znów, jak zwykle, władcy moskiewskich zaczął od ruchów dyplomatycznych, od szeregu poselstw do cesarza głowy domu Habsburgów. Przecież w tej elekcji, w której wyłonione zostało szczęśliwe dla Polski panowanie Stefana Batorego, de facto wybrano dwóch kandydatów. Kandydat Habsburski przecież nawet zbrojnie był gotów upomnieć się o, o tron. Tylko energia Stefana Batorego i wsparcie, którego udzieliła mu część magnatów polskich, sprawiło, że uniknięto wtedy wojny domowej. Habsburgowie wystawili aż trzech kandydatów. Nie zdobyli tego tronu wtedy, ale Iwan Właśnie do tego się odwoływał, co było materią tych poselstw, to przekonywanie cesarza, że Iwan bardzo chętnie pogodzi się z władcą habsburskim na tronie w Krakowie. Pod jednym warunkiem, że Habsburg będzie panował tylko nad Polską, właściwą, natomiast Litwa w całości albo w znacznej części przypadnie Moskwie. Nie tylko Inflanty, ale również Kijów, Smoleńsk, Połock, wcześniejsze i nowe zdobycze, te, które dopiero roił sobie Iwan, miały być zaakceptowane przez władcę Habsburskiego. Na szczęście dla Polski Habsburgowie nie byli zainteresowani wtedy głębokim współdziałaniem z Moskwą, ale Iwan bynajmniej na tym nie poprzestawał. Próbował także rozbić od środka Unię Polsko-Litewską, wysyłał swoich posłów do panów litewskich w czasie Bezkrólewia po odjeździe Henryka Walezego. I przekonywał panów litewskich, że lepiej będzie Litwie jak się przyłączy do Moskwy, żeby oderwała się od tej wstrętnej korony, od Polski. Na szczęście dla Polski wtedy dominujący na Litwie dom Radziwiłów, ale także ich rywale Hotkiewicze jednoznacznie odrzucili tego rodzaju oferty trzymając się związku z Polską i wiedząc dobrze wtedy czym grozi poddanie się Moskwie. To nie znaczy, że Iwan rezygnuje z rozstrzygnięcia na swoją korzyść tej trwającej już tak długo, do no 20 lat, wojny o Inflanty. I w 1577 roku rusza z kolejną wielką armią na teren Inflanty i podbija wszystko, co co jest do podbicia, bo po prostu nie napotyka na opór. Wtedy Stefan Batory, dopiero co przecież objął tron, zatrzymuje się w tym czasie akurat pod Gdańskiem, niepokornym miastem, które buntuje się przeciwko zwierzchności polskiej, chce utrzymać no, niemal pełną niezależność od korony i Stefan Batory dopiero swoją stanowczą akcją zmusza Gdańsk do posłuszeństwa. To odciąga go od przygotowania do wojny z Moskwą i oddaje w tym momencie, czyli właśnie w roku 1577 inicjatywę militarną w ręce Iwana Groźnego. Sytuacja jednak wiadomo było, że zmieni się, bo Stefan Batory nie myślał o niczym innym jak o tym, jak przygotować się najlepiej do skutecznej kontrofensywy przeciwko Moskwie. Jak się okazało, Stefan Batory bardzo skutecznie się przygotował do ofensywy na Moskwę, choć też podejmował takie próby dyplomatyczne, aby dogadać się z carem, ten odrzucił zabiegi Stefana Batorego. Armia polska ruszyła w głąb Rosji, to świetne przygotowanie powodowało, że zdobywała kolejne miasta i tutaj porażka Moskwy ze Szwecją wsparła zupełnie nieoczekiwanie kampanię Batory. Chociaż ostatecznej klęsce Iwana zapobiegł papież Grzegorz XIII, organizując misję mediacyjną. To zdumiewające. Cała Europa była zaangażowana w wojny inflacki. No i ta mediacja papieża Grzegorza XIII. Wymieniła pani trzy fundamentalne stereotypy dotyczące tej wojny, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Po pierwsze, użyła Pani określenia, wkroczyły w głąb Rosji w wojska polskie, ani na moment wojska polsko-litewskie nie wkroczyły w głąb Rosji, ale wyłącznie operowały na terenie, który należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a został zagarnięty przez ofensywę moskiewską trwającą od końca XV wieku. Zapytam skąd zatem ta legenda potrójna? Już mówię, otóż pierwsza wyprawa zorganizowana przez Stefana Batorego w 1579 roku ma za swój cel Połock, czyli miasto, które do 1563 roku należało do Litwy. Miasto, które leży sto kilkadziesiąt kilometrów na północ od Wilna. To jest miasto, które nie ma nic wspólnego z Rosją, z tradycją rosyjską. Jest częścią Białorusi dzisiaj, ale do Rosji to bardzo daleka jeszcze droga. To było miasto uznawane za jedno z kluczowych dla Litwy, dla bezpieczeństwa Litwy. I Batory po prostu to miasto odzyskał swoją skuteczną kampanią roku 1579. Celem drugiej kampanii w roku 1580 były Wielkie Łuki. Znów twierdza zbudowana, wzmocniona przez Iwana Groźnego na terenach zajętych przez Moskwę na początku wieku XVI. Bardzo daleko jeszcze od Moskwy, od tego co można nazwać głębią Rosji. Wielkie Łuki zostały zdobyte w 1580 roku. Trzecia natomiast kampania to jest kampania na Psków. Przypomnę, Moskwa zajęła dopiero w roku 1510 yy, i to wielkie miasto zamieszkałe przez mniej więcej tyle samo mieszkańców wtedy, co przez Kraków, czyli dwadzieścia parę tysięcy, bronione przez drugie tyle żołnierzy, stawiło skuteczny opór wojskom polskim i litewskim, które po prostu nie zdołały go zdobyć. I tu dochodzimy do drugiego, bardzo często powtarzanego stereotypu o tym, iż interwencja papieska uratowała Moskwę od klęski. Było dokładnie odwrotnie. Papież, owszem, marzył o tym, ażeby nawrócić Moskwę, ostatnie wielkie państwo prawosławne, na ideę Unii z katolicyzmem. I papież rzeczywiście gotów był płacić za no, rzekome ustępstwa w tym względzie Iwana Groźnego polskimi interesami politycznymi. Tyle tylko, że wysłannik papieża, jezuita Antonio Possevino, który znany jest nam choćby ze słynnego obrazu Matejki Batory pod Pskowem. Pięknego obrazu, ale całkowicie fałszywego historycznie. Po pierwsze dlatego, że nie było już wtedy, kiedy był zawierany ten rozej pod Pskowem. Nie było już wtedy Stefana Batorego, a jest on główną postacią na tym obrazie. Nie było go już wtedy pod Pskowem schorowanym. Wrócił wtedy do centrum swojego królestwa Stefan Batory, a taką złowrogą postacią na tym obrazie się wybijającą i w naszej wyobraźni historycznej po dzisiaj właśnie oskarżaną o jakieś manipulowanie negocjacjami na korzyść Moskwy jest Antonio Possewino. Tymczasem ów jezuita robił wszystko, żeby pomóc Polsce w tych rokowaniach, Polsce, która znalazła się w trudnej sytuacji, ponieważ nie była w stanie zdobyć ogromnego miasta i groziło jej odejście z kwitkiem spod murów Pskowa. To, co pomogło w tych negocjacjach zakończonych w 1582 roku w styczniu w jamie Polskim pod Pskowem, to z jednej strony owa dyplomatyczna pomoc Possewina, z drugiej strony bardzo twarda postawa głównego negocjatora polskiego, i z trzeciej strony to być może najważniejsze rajd kawaleryjski Krzysztofa radziwiła Pioruna i Filona Kmity, dwóch najzdolniejszych dowódców tej kampanii. Stefan Batory był w gruncie rzeczy świetnym organizatorem wojska, ale wybitnym wodzem nie był. Działał bardzo wolno, bez śmiałości strategicznej, bez której trudno jest Rosję pokonać. Taką śmiałość wykazali właśnie jego dowódcy litewscy, czyli Krzysztof Radziwił Hetman-Litewski zwany od szybkości swoich działań piorunem i Filon Kmita, drugi bohater tej wojny podjazdowej przeciwko Moskwie. Oni rzeczywiście się zapuścili w głąb Rosji. Niezależnie od Stefana Batorego dotarli na północ od Moskwy do Staricy, gdzie akurat w tym czasie przebywał Iwan Groźny. Obawiali się tylko, że starica, ta rezydencja cara jest bardzo silnie osłaniana przez wojsko i dlatego nie zdobyli staricy. Gdyby zdobyli Iwan, Groźny byłby więźniem polsko-litewskim. Napędzili strachu Iwanowi Groźnemu jednakże do tego stopnia, że ten gotów był podpisać już każdy układ w tym momencie. I tak też się stało. To właśnie ów rajd Radziwiła i Kmity doprowadził Iwana do decyzji, że trzeba podpisać układ mimo obrony skutecznej Pskowa, układ, który oddawał inflanty państwu, w razie ogromną większość inflant państwu polsko-litewskiemu i to był rezultat tej wojny. Tak, inflanty i Połock. Ale jaki jest bilans tych 25 lat wojen inflanckich dla przyszłości relacji Polski z Rosją i oczywiście pozycji obu krajów w regionie? Historycy mówią, że te działania opóźniły wzrost znaczenia państwa rosyjskiego o prawie 100 lat. I to jest niewątpliwie prawda, to znaczy opóźniły możliwość rozwinięcia ofensywy moskiewskiej do centrum Europy, bo państwo rosyjskie, myślę, że można już używać tej nazwy przynajmniej od początku XVII wieku, rozwija się przecież z nieprawdopodobną szybkością, tyle że w kierunku wschodnim, no bo na początku XVII wieku dotrze do Oceanu Spokojnego. No, rozwój terytorialny taki, jakiego nie doświadczyło żadne inne państwo w historii w takim tempie, i to da Rosji olbrzymie możliwości ofensywne w następnym stuleciu, czyli w XVIII wieku, ale te możliwości będą mogły być uruchomione dopiero wtedy, kiedy Rosja wygra wojnę o Inflanty. A tę wojnę Rosja wygra dopiero w roku 1721, czyli 100, mniej więcej 30, czy blisko 140 lat po opisywanych dzisiaj przez nas wydarzeniach. W tej wojnie głównym przeciwnikiem Rosji nie będzie już Polska, tylko Szwecja, bo to Szwecja była głównym zwycięzcą wojny o inflanty, tej toczonej przez Batorego, właśnie na zasadzie hieny. I to jest ów trzeci stereotyp, który ośmielam się wskazać w tej wcześniejszej naszej wymianie zdań, a mianowicie stereotyp, że to Szwecja pomogła w jakiś sposób Polsce wygrać tę wojnę o inflanty w czasach Batorego. Nie, Szwecja nie tylko nie pomogła, chociaż była formalnie sojusznikiem w tym momencie państwa polsko-litewskiego. Jan III Waza był zięciem Zygmunta Starego. Ożeniony z Katarzyną Jagiellonką, córką Zygmunta Starego Siostrą, Zygmunta Augusta. Ale wcale go to nie zobowiązało do niczego innego, jak tylko do dbania o interes, imperialne ambicje Szwecji. I właśnie wtedy, kiedy wojska moskiewskie ścierały się wszystkimi swoimi siłami z państwem polsko-litewskim, pod Wielkimi Łukami, pod Pskowem, wcześniej pod Połockiem, wtedy Jan III Waza zdobywał dla Szwecji narwę. Punkt wyjścia do szwedzkiej ofensywy na inflanty. Ofenzywy, którą Szwecja będzie prowadziła następnie z niezwykłą konsekwencją przeciwko państwu polsko-litewskiemu przez wiek XVII, no co będzie nas kosztowało rzeczywiście wiele. Czy można było tego uniknąć? Czy można było zostawić inflanty? Pytania już dotyczące historii alternatywnej, w którą nie lubię się zagłębiać. Była to audycja Historia Żywa.